Jest 11.00, to program pierwszy Polskiego Radia. aktualności Jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Policyjna obława i negocjacje z pracownikiem firmy w Łodzi. W zakładzie padły strzały, 400 osób ewakuowanych. Nikt nie został ranny. Priorytetem teraz policji jest zatrzymanie tego mężczyzny. Trwają bardzo intensywne czynności. Nie wszyscy nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego dostali zaproszenia od prezydenta. W Pałacu Prezydenckim pojawi się dwoje z sześciorga nominowanych. Za chwilę relacja naszej reporterki. USA zapowiadają, zapowiadają analizę ich członkostwa w NATO. Mówił o tym sekretarz stanu USA. Stanie się tak po zakończeniu konfliktu z Iranem, zapowiedział Marco Rubio. Ewakuacja obława negocjacje. Około 400 pracowników łódzkiej fabryki zostało ewakuowanych. Były pracownik wtargnął na teren zakładu i oddał strzał w kierunku byłego współpracownika. Nikt nie został ranny. Trwają negocjacje z mężczyzną przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi komisarz Edyta Machnik. Nikt nie został ranny. Około 400 osób tej firmy zostało ewakuowanych w bezpieczne miejsce. Priorytetem teraz policji jest zatrzymanie tego mężczyzny. Na miejscu trwają bardzo intensywne czynności z udziałem samodzielnego pododdziału terrorystycznego Policji w Łodzi. Są również obecni na miejscu negocjatorzy, którzy prowadzą rozmowy z mężczyzną. Motywy działania mężczyzny nie są jeszcze znane. Miał strzelać do kolegi. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie, przyjmie ślubowanie od dwojga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ta uroczystość powinna za chwilę się rozpocząć. Wciąż nie wiadomo jednak, co z pozostałymi osobami, które blisko trzy tygodnie temu wybrał Sejm. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił po raz kolejny, że dopuszcza inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie to warianty. Najpierw Dariusz Szostek, później Magdalena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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał, że to Sejm wybrał sędziów, a prezydent tego wyboru kwestionować nie może. Czym się różni wybór tych, których prezydent zaprosił do pałacu na dzisiaj od wyboru pozostałej czwórki? Niczym. Czy jest tam jakiś klucz alfabetyczny? Czy prezydent rzucał kostką? Minister powiedział, że dopuszcza inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że wobec prezydenta może oznaczać nie bezpośrednio twarzą w twarz, ale przy prezydencie. Wchodzą w grę warianty ślubowania przed parlamentem, przed marszałkiem Sejmu bądź też zdalnie. Sytuację obserwuje Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. To są aktualności jedynki. Mają dotyczyć spraw bezpieczeństwa Polski. Rozmowy z byłym premierem Mateuszem Morowie Morawieckim zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ludowców, wicepremier mówi, że będą konkrety i prawda. O 11.15 moja debata w Jasiące z Mateuszem Morawieckim. Będzie bardzo konkretnie, będzie szansa na pokazanie prawdy. Rozmowa o Polsce nigdy nie jest żartem. Nawet w Primaples. Debata wicepremiera z byłym premierem odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wsparcia dla przedsiębiorców i rolników w zakresie cen paliw. Wiceprezes ugrupowania Przemysław Czarnek zaapelował do rządu o większy zwrot akcyzy dla rolników i obniżkę cen netto dla prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy odliczają VAT dzisiaj mają według obwieszczenia rządu mają droższe ceny netto. Benzyny i gazu niż przed obniżkami. Miały być obniżki, a ja są podwyżki dla wszystkich przedsiębiorców. Zdaniem PiSu obniżki w programie CPN muszą objąć też gaz LPG. O objęcie autogazu LPG obniżką VAT w rządowym pakiecie ceny paliw niżej zaapelowała także do rządzących Polska Izba Gazu Płynnego. Według Izby pominięcie tego paliwa uderza w 3 miliony kierowców i prowadzi do nierównego traktowania użytkowników.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 Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News oświadczył też, że po zakończeniu konfliktu z Iranem Stany Zjednoczone będą musiały ponownie przeanalizować wartość NATO dla USA. Dla USA zdaniem Marco Rubio sojusz staje się ulicą jednokierunkową, na której Ameryka może bronić Europy, ale kiedy potrzebuje pomocy sojuszników odmawia się jej. USA próbowały bez zgody włoskiego rządu wykorzystać bazę lotniczą na Sycylii, podała agencja Reutera. Kilka dni wcześniej Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną dla lotnictwa wojskowego USA zaangażowanego w operację w Iranie. USA i Izrael zaatakowały Iran nie konsultując się z sojuszem. Donald Trump zrobił to też bez zgody kongresu USA.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 Plus i piosenka, i film z 1984 roku. Dużo tańca, dużo muzyki, ale także i dużo takich młodzieńczych historii, bo właśnie o tym traktował ten film. Warto obejrzeć, jeśli Państwo mieliby okazję, ale też oczywiście warto słuchać nas, czyli programu Pierwszego Polskiego Radia. To są cztery pory roku. Słowa Bienczycka. Razem jesteśmy jeszcze przez godzinkę. A prezent mam dla Państwa na święta. Co Państwo na tą? Bo no, taki zajączek powiedzmy. Na Narodziny smaku. To naprawdę fantastyczna książka. Warto powiedzieć, że e, ta książka jest pod patronatem naszego programu. Jak natura stworzyła nasze ulubione potrawy i używki? Skąd naprawdę wzięły się nasze ulubione smaki? Dlaczego kawa pobudza ser tak silnie oddziałuje na nasze zmysły? A alkohol towarzyszy ludzkości od tysięcy lat? Markus Benenmann, on jest autorem tej książki, odpowiada na te wszystkie ciekawe pytania. 71, 151, mamy dla Państwa pięć egzemplarzy. Proszę wysyłać i uzasadnić. Dlaczego akurat Państwo powinni otrzymać tę książkę? Cztery pory roku. Cztery pory roku w pierwszym dniu kwietnia, czyli prima aprilis. No, drodzy Państwo, wiemy, że żartów dzisiaj nie zabraknie. Być może, że także i na naszej antenie. Tego na razie Państwu więcej nie powiem. Ale niewątpliwie śmiech to jest rzecz arcyważna, bardzo pożyteczna. Słynne powiedzenie śmiech to zdrowie chyba się sprawdza. Spróbujemy rozłożyć troszeczkę na te czynniki. Pierwszy ten, ten śmiech. Co zrobić, żeby mieć lepszy nastrój, żeby się śmiać i dlaczego on jest tak ważny? I o tym już dosłownie za kilka minut porozmawiamy z naszym ekspertem. A teraz ostatnia podpowiedź. No to już muszę Państwu chyba powiedzieć, że dzisiaj ukryta jest postać. A te złe odpowiedzi to Radio Irena Santor, Wieża Stereo, Kukuczka, Meluzyna. No nie, nie, nie, nie, nie. Słuchamy i się zastanawiamy. A, a ale że co? bardziej chyba kogo? Kto to taki? No nie mogę ci powiedzieć. Zawsze sobie wyobrażam, że z takim wielkim wysiłkiem fizycznym jest związana olbrzymia muskulatura. A tu okazuje się, że dziewczyna jest w dość postury, tyle że wysoka. To o tym nie widziałem. No, no, no. Wszyscy nie wiedzieli na początku, prawda? Ale teraz to już chyba wiedzą, że chodzi o, no właśnie, o kogo? 72 151. Nagroda bardzo zacna, o wartości 1900 zł. Proszę wysyłać razem z komentarzem, a ta nagroda to Multicooker, Cook for me. No cuda można ugotować i to w bardzo szybki sposób. Ale ja, ale ja Jestem z Polski i to jest mój kraj. Ale ja, Jestem z Polski i to moje fatum, moje piekło rapaczych chmur Znowu dobrze czuję twój chłód Nie rozpieszczasz pogodą Niśmiertelny tej ziemi gruch Ale ja Potrafią się Państwo zaśmiać na zawołanie. No, często mamy takie wrażenie, że to jest sztuczny śmiech, ale może i ten sztuczny śmiech jest dobry. Zaraz się przekonamy. Najpierw cytat z Pani Marii e, z Provencji. We Francji 1 kwietnia nazywa się Poisson Avril. E, polega na przyczepianiu komuś z tyłu, e, na ubraniu wyciętej z papieru ryby i tak chodzi z tą rybą, a mijanie ludzie się podśmiewują z tego. No Muszę powiedzieć, że mnie by to bawiło. Panią Marii chyba nie, ale może mnie by bawiło, bo tak sobie to wyobrażam, a jeśli ileś osób... Tak ma to, może nie każdego to bawi, ale wydaje mi się, że raczej jest to zabawne. Zobaczymy, co na to nasz ekspert, nasz gość w studium, Piotr Bielski, jogin śmiechu, autor wielu książek, między innymi Joga śmiechu, Droga do Radości, pionier jogi śmiechu, tak możemy powiedzieć w naszym kraju. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry, Pani Sławo, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami w tak piękny, wyjątkowy dzień. No właśnie, gdzie śmiech ma ogromne znaczenie, to spróbujmy ten śmiech troszeczkę rozłożyć na <śmiech> czynniki pierwsze. Zadam panu takie pytanie, które pewnie się pojawia często. A jak często pan się śmieje i jak często jest to naturalny śmiech, a czasem wymuszony? Powiem tak, na pewno się śmieje grubo powyżej średniej krajowej. Nigdy nie robiłem pomiarów, ile ja się dokładnie śmieję. Korzystam czasem z, z, z takich badań naukowych, gdzie stwierdzono, że średnio dziecko się śmieje 300 razy dziennie, takie trzyletnie, a dorosły 10 razy, czyli... Szok. Ta, tak, także ja od 13 lat zajmuję się tym, żebyśmy zbliżyli się do tego wyniku, wyniku dzieci. Ja szczęśliwie mam ten dar bycia, bycia ojcem trzech jak Moja najmłodsza Lila się w tym miesiącu urodziła i raczej nie, nie, nie stawiam sobie aż tak ambitnych celów, by sprostać tej ilości dziecięcego śmiechu, ale na pewno podnoszę w górę, więc pewnie myślę, że tak te 150 razy dziennie jestem w stanie wyciągnąć. Zmartwił mnie pan. 300 razy dziecko, jestem w stanie to uwierzyć, 10 razy średnio dorosły bardzo, bardzo mało. Ja na pewno się śmieję częściej i też lubię się śmiać, no to zacznijmy od tego, dlaczego śmiech jest tak bardzo ważny dla naszego zdrowia i fizycznego i psychicznego? Co się dzieje z naszym organizmem mhm. wtedy, gdy się śmiejemy? Śmiech jest odznaką dobrostanu, więc zazwyczaj jeśli wśród ludzi, na przykład nie wiem, w miejscu pracy jest nam źle, czujemy za dużo stresu, to co pierwsze znika to właśnie śmiech. Także jak ludzie się śmieją, to jakby można powiedzieć, że taka cała nasza istota wysyła takiego SMS-a jest mi dobrze. Na poziomie oczywiście tym neurochemicznym śmiech wydziela endorfiny i wiele innych neuroprzykaźników, które pokazują, że po prostu czujemy się dobrze. Obniża też hormon stresu kortyzol. Można powiedzieć, że, że reguluje układ nerwowy. Przychodzimy, aktywujemy ten układ przyspółczulny, który jest związany za z naturalnym relaksacją. Większość ludzi przez większość czasu jest w tym układzie współczulnym, który jest takim układem walcz albo uciekaj, reaguj cały czas na bodźce. Wszystkim musisz, musisz cały czas coś robić. Tak? A, a, a śmiech rozluźnia, dlatego też często na warsztatach jogi śmiechu ludzie na koniec się czują jak po dobrym masażu. Tacy zrelaksowani, o. niektórzy trochę senni, bo okazuje się, że śmiech nas pięknie od wewnątrz wymasował. Jak pięknie, czyli śmiech to jest taki wewnętrzny masażysta. No, tego określenia nie znam bardzo mi się to podoba. To prawda, że mm, śmiech może nawet pomóc łagodzenie odczuwania bólu? Tak. Um, powiem tak, miałem takie doświadczenie na warsztacie biznesowym. Ja już dla ponad 100 firm przez te lata prowadziłem warsztaty, często międzynarodowe I właśnie tutaj w tej grupie była kobieta, która miała paraliż ręki. Mówiła, że nie jest w stanie tą lewej ręki zgiąć, ruszyć, uprzedziła mnie o tym i na koniec takich dwugodzinnego warsztatu mówi, w ogóle nie ma tego bólu. Zniknął przez trzy dni, mnie to trzymało, opuściło. Czyli e, można powiedzieć, że rozluźnia e, stres, e, można powiedzieć źródło, to, źródło tego, tego bólu też powoduje to właśnie ten masaż, rozluźnienie mięśniowe, że takie przypadki też e, się starzają. Sam byłem tego świadkiem. Gdy się śmiejemy, zwłaszcza na głos, to wtedy też bierzemy więcej, częściej i głębszy oddech. Jak rozumiem, ten śmiech też powoduje, że no, jest lepsze dotlenienie naszego ciała. Tak, śmiech powoduje lepsze dotlenienie naszego ciała, jest najgłębszym rodzajem wydechu. Ja w ogóle uczyłem się jogi śmiechu lekarza, doktora Madana Katari w Indiach, który stworzył tę metodę obecną właśnie w 108 krajach. I mamy różne też takie ćwiczenia oddechowe, gdzie wykorzystujemy właśnie śmiech jako rodzaj wydechu. Co jest też ważne. Główną obawą ludzi przed uczestnictwem w jogi śmiechu jest ta obawa, że, że będzie śmiech wymuszany, że gdy będzie jakiś, przyjdzie ci jakiś instruktor i mówi śmiej się, śmiej się. Absolutnie nic takiego. Moich 13 lat pracy nad rozbijaniem miłogi śmiechu, to jest praca nad tym, by stwarzać warunki największego bezpieczeństwa możliwego. Często mówię, że człowiek jak kwiat otwiera się w swoim tempie, bo śmiech jest czymś bardzo, bardzo intymnym, a ja jestem jak słońce od tego, by świecić. Także zachęcam, stwarzam po prostu takie warunki bezpieczne, cieplarniane, w przestrzeni, gdzie nikt nikogo nie będzie oceniał, gdzie ludzie mogą się po prostu otworzyć na, na śmiech. Tak? ale I to jest bardzo ważna różnica, otworzyć, a nie wymusić nie sztucznie, tylko e, praktykując, ym, więc tak, taka jest tego idea. Ale pamiętam, kilka lat temu oglądałam warsztaty czy film dokumentalny, już nie pamiętam, z osobami, które cierpią na depresję, które mm -hmm. chorują na depresję. Mm. I tam pamiętam, że na warsztatach było wyraźnie powiedziane, że nawet ten sztuczny, wymuszony śmiech mm. powoduje że mimo wszystko nasze samopoczucie się poprawia, że jeśli przepona zaczyna tutaj nawet tak sztucznie pracować, to w pewnym momencie u hmm. bardzo wielu osób ten sztuczny śmiech przeradza się w coś naturalnego. No hmm. i tym samym też no, mamy to dobrodziejstwo, ten, ten lepszy dobrostan naszego organizmu. Tak, oczywiście, oczywiście że, że, że może tak działać. Z tym, że wiem doskonale, że często tutaj w słuchaczach będzie się coś buntowało, jeśli usłyszycie sztuczny. Nikt nas nie chce być sztuczny. Chcesz, mhm. Wszyscy w głęboko w sercu pragniemy być jak najbardziej naturalni prawdziwi. i prawdziwi. Mhm. I ja absolutnie do tego właśnie e, zapraszam. E, więc trzeba na to spojrzeć. Ja patrzę na to, jakby, że śmiech jest taką energią, którą udostępniamy tak jak Wi-Fi hotspot po prostu. Że, że jak ktoś się zaczyna w grupie śmiać, pojawia się ta frekwencja. Śmiech jest zależliwy. Tak. I, mhm. i, I dokładnie, że tak powiem, wchodzisz w tą frekwencję. Tak jak właśnie w radiu to fajnie powiedzieć tak, jakby nastawiasz odbiornik radiowy na jedynkę, check? czyli, a na jedynce w tym momencie po prostu jest udostępniony śmiech. I tak to, i tak to działa, czyli jeśli o tym pomyślisz jako o takim po prostu zestrojeniu się ze śmiechem, brzmi to znacznie bardziej, że tak bezwysiłkowo niż w jakiś sposób takie ojej, teraz się sztucznie śmiej, a ty całe ciało ci mówi, kurczę, w życiu jest źle, mam tyle problemów, kredyty, tamto tamto to nie", wcale nie jest do śmiechu, nie? A, a, a to stworzenie takich warunków, co więcej, ważne jest też, by poruszać ciało, czyli jeśli byśmy was posadził tutaj w miejscu, teraz na krzesłach, zaczniecie się śmiać, wiadomo, że ten opór będzie większy. A jeśli na przykład opuszczę fajną muzykę, chwilę się poruszamy, potańczymy, albo po prostu poruszamy, porozciągamy troszeczkę, okazuje się, że, że, że ten przepływ po prostu energii w ciele jest dużo lepszy i dużo łatwiej jest wejść w śmiech, więc tak to Wygląda. Dzisiaj mam, pomimo przegranego meczu, mam dzisiaj dobry nastrój i mam ochotę się śmiać. Panie Piotrze, te podstawowe rzeczy, jeśli mm. chciałabym coś na sobie przetestować, mm -hmm. to od czego trzeba zacząć, jeśli ktoś ma zły nastrój, a jednak wie, że śmiech to zdrowie i troszeczkę chce wprowadzić się w lepszy stan? Oddech to jest ta podstawa najpierw? Tak. Powiem tak, całą metodę już oczywiście, mogę dać taki smaczek mm -hmm. Ta, zamiast, że tak naprawdę ćwiczeń. oczywiście, że, to, że, że te ćwiczenia takie wyjęte troszeczkę z kontekstu, może nie mają takiej mocy, tak, jakbyśmy jak się spotkali na żywo w sali, w grupie. Ale, spróbujmy. ale sprób spróbujemy, mm -hmm. więc jednym z, z takich, są ćwiczenia po prostu stricte oddechowe. Jed jedno z, często bardzo lubię, co to mogę panią właśnie zaprosić, słuchaczy, jeśli chcecie. W tej chwili czy na stojąco, czy na siedząco łokcie przykładam do brzucha, biorę głęboki wdech, dociskam piąski. szczęśliwie nikt mnie nie nagrywa, ale w tym momencie moje ciało stałe spięte i puszczam to po prostu wszystko po chwili ze śmiechem takim uwolnienia. <śmiech> Idzie, poszło. I idzie, tak. Mhm. Czyli wspięcie oczywiście... tutaj do brzucha. Tak, mhm. tak. I, po, I zapewniam panią, pani Sławo, że jeśli tutaj by było z nami jeszcze, nie wiem, 10 osób mhm. i wszyscy byśmy to zrobili naraz, byłby głośny, gromki śmiech, który by nas niósł i każdej osobie, nawet tej takiej bardziej sceptycznej, jest łatwiej po prostu w to wejść inne. Też często pracuje ze świadomością, tak? Ze zmyśleniem naszym, mentalem, który po prostu można rozluźnić fajnie właśnie na juzę śmiechu. Na przykład to, co pomaga psychologia pozytywna, najszybciej rozwijający się kierunek psychologii. Jej założyciel Martin Soligman napisał książkę Optymizmu. Można się nauczyć, więc jednym z filarów jej jest wdzięczność. Więc ja na przykład was zachęcam do tego, by na sekundę zamknąć oczy i po, poczuć za co możesz być wdzięczny. Jestem super wdzięczny za dzisiejszą wizytę w radiu, za bardzo miłe warunki, jakie tutaj zostałem ugoszczony, herbatą, uśmiechem. W ogóle super, super, super, super sprawa. I e, małe rzeczy, nie wiem, uśmiech dziecka, partnera, partnerki, nie wiem, słońce, pies tu i zamardał ogonem, cokolwiek po prostu, co łączyć z wdzięcznością, jest super. I e, my. To jest może zaawansowane ćwiczenie, ale na jodze śmiechu, wtedy jak Zamkriłam się połączymy, tak, mm -hmm. otwieramy oczy, otwieramy ramiona i wtedy mówię, czy potrafisz powiedzieć swojemu życiu tak, y, spróbuj. I niech tym takim, że tak powiem, twoim tak będzie, będzie dźwięk śmiechu. Nawet jeśli, nawet nieśmiały, nawet może być to takie ha, ha, ha, ha, ha na początek po prostu można powiedzieć, że niech i aktorskie, tak? ale spróbuj autentycznie się połączyć po prostu z tym, że życie jest fajne albo pomimo wyzwań, pomimo wyzwań jest piękne, jest czymś cudownym i wtedy robimy... I zaczyna przepona ha, pracować. Ha, ha, ha. Tak, i dokładnie. Jeśli trzymamy dłoń na brzuchu, to wtedy tu pracuje przepona. I znowu podkreślam, każdy słuchacz nie słyszy po prostu innych słuchaczy w tym momencie się śmiejących, ale jakbym naprawdę zebrał piątkę, dziesiątkę to 50 gatunków to w jednym miejscu. Łapiej? Tak zbiorowo jest. Jest dużo po prostu prościej to opuścić, bo inne osoby nam pomagają. Mają te, tą samą decyzję, ten sam kierunek, też chcą właśnie więcej skorzystać z tego, co śmiech daje dla zdrowia, no i to czyni cuda. To ja dopytam pana o jeszcze jedną rzecz. Mm. Ja mam taki zwyczaj, gdy tutaj siadam, to witam się z naszymi słuchaczami i mówię, że się do nich uśmiecham. I to jest mm. prawda, to, to nie jest wymuszone, tak. bo ja też takiego mam, jak gdy zapala mi się tutaj czerwona lampka, to się od razu chcę uśmiechać. Teraz, gdy rozmawiamy, widzi pan na mojej twarzy cały czas e, uśmiech. Ja to też prawda? uważam, że mamy za mało wdzięczności, a tak naprawdę. Naprawdę każdy z nas ma dziękować za wiele rzeczy, naprawdę. Chociażby właśnie to, że, że mamy zdrowe ręce, że mamy zdrowe nogi. Jest naprawdę bardzo wiele tych rzeczy. Czy jest różnica między tym, kiedy na przykład ja w tej chwili cały czas no, czuję radość z rozmowy z panem, hmm. mam uśmiech, jestem uśmiechnięta, a nie jest to śmiech na głos? Czy to też robi różnicę? Znaczy, powiem tak. Jedno i drugie jest super, tak? Czyli Właśnie... człowiek uśmiechnięty, a człowiek śmiejący się, tak, to jest różnica. E, e, oczywiście powiem tak. I uśmiech może być zaproszeniem do śmiechu. Generalnie też jakby moim takim ostatecznym celem tego, co robię jest po prostu poczucie radości w środku, które nie zawsze musi się wyrażać w formie śmiechu, tylko po prostu takiego zadowolenia, zachwytu życiem, takim pełnym zanurzeniem się w tym życiu właśnie w taki uważny sposób. To jest taki cel, do którego dążymy. Niemniej śmiech pozwala nam się też z różnych emocji można powiedzieć wyzwolić, wyzwolić mm -hmm. tak, uwolnić i wejść w ten taki na koniec ważny Statu jesteśmy bardzo spokojni, nie, nie śmiejemy się już cały czas i o to chodzi właśnie. Czyli nie tylko uśmiech, ale jednak śmiech na głos. Tak. Teraz będziemy próbować, państwu też oczywiście to polecamy, moi koledzy w tej chwili zaś... Tak, Moi koledzy za szybą właśnie zrobili to, puścili mi to na słuchawki. Państwo tego nie słyszeli. To się nazywa Zgotować na antenie. I o to chyba im chodziło. Piotr Bielski, jogin śmiechu, autor e, książek m.in. Joga śmiechu Droga do radości. Niech tej radości, drodzy Państwo, będzie u Państwa dużo. Nie tylko dziś, prima polis, ale panie. codziennie. No to, Też drodzy Państwo, będzie. jeszcze śmiech w piosence. Oh I'm way down in Old Vermont. I've been tickled by almost everything I've been tickled by a feather I've been tickled by a wasp I've been tickled by a yellow bumblebee <laughs> Cztery pory roku. Reklama.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 Pogoda. Dziś termometry skażą stopnie w skali od Rześko do w sam raz na spacer z psem. Polska znajduje się w zasięgu głębokiego niżu Amadeusz, który przesuwa się z prędkością 340 węzłów na godzinę. Ciśnienie w centrum kraju drastycznie spadnie. Ostrzegamy Państwa, spadnie do poziomu 120 hektopaskali. Dzisiaj najwyższa temperatura to 23 stopnie na, na Suwalszczyźnie. No nie, no dalej to już chyba nikt nie uwierzy. Drodzy Państwo, mój kolega przywygotował mi taką primyaprolisową pogodę, ale chyba już by się na 50 stopni to nikt się nie dał nabrać, no krótko mówiąc. No, możemy sobie dzisiaj żartować, ale teraz spróbuję na serio przedstawić Państwu pogodę, prognozę pogody, co nas dzisiaj czeka. Sporo słońca, ale nie wszędzie. Południowy wschód od Górnego Śląska przez Świętokrzyskie, Lublin i to wszystko, co na południe od tej linii, to tutaj więcej chmur. Tutaj może popadać deszcz albo śnieg, a poza tym to na północy w centralnej części, na zachodzie no zdecydowanie ładniejsza pogoda, sporo słońca i temperatura dzisiaj najniższa, dwa stopnie, tyle raptem w zakopie Panem, 6 na Podkarpaciu, ale w wielu miejscach 10-12, najwyższa temperatura 13 stopni, tyle się dzisiaj zdarzy w Gorzowie i w, w Warszawie, chciałam powiedzieć. O. Co się tak naprawdę z ciśnieniem dzisiaj będzie działo? Lekko będzie spadać i w południe w stolicy 1008 hektopaskali. Teraz przenosimy się do miejscowości Łysem, województwo mazowieckie, a tam jest już pani Barbara Boruch z Gminnego Ośrodka Kultury. Dziś na Kurpiach piękna wiosenna pogoda, czyste niebo, lekki wiatr, a termometry wskazują około 12 stopni. W ubiegłą niedzielę odbyły się uroczyste obchody Niedzieli Palmowej. Jak co roku przez wieś przeszła barwna procesja z palmami kurpiowskimi, odbył się również konkurs na najpiękniejszą z nich, którym wzięły aż 154 palmy, a najwyższe sięgały nawet 12 metrów wysokości. I nic w tym dziwnego, bowiem na kurpiach wedle starych zwyczajów im wyższa palma, tym przynosiła większe powodzenie i szczęście dla gospodarza i jego rodziny, który ją wykonał. To wyjątkowe wydarzenie symbolicznie rozpoczyna Wielki Tydzień na Kurpiach. To czas wyciszenia, refleksji i przygotowania serc do święta Wielkiej Nocy. Równolegle w domach trwają przygotowania kulinarne. Mimo, że idziemy z duchem czasu, wciąż pielęgnujemy tradycję, tworząc pisanki, byski, piwo kozicowe czy popernuchy, czyli półwytrawne ciasteczka robione z mąki żytniej, tartej marchwi, buraków i miodu. Życzę Państwu miłego dnia oraz spokojnych, pełnych nadziei świąt wielkanocnych. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy. Proszę tego nie brać za żart prima prelisowy, ale powiem Państwu, jaka jest prognoza na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Bardzo dobra i bardzo ciepła. W sobotę trochę jeszcze więcej chmur na zachodzie kraju tam może popadać, ale poza tym to wszędzie piękna, słoneczna pogoda i temperatura od 9 do 15. Uwaga, w niedzielę wielkanocną temperatura jeszcze wyższa od 14 do nawet 20 stopni w wielu miejscach w naszym kraju, a poniedziałek wielkanocny też ciepły i też słoneczny od 12 do siedemnastu. Cztery pory roku. No to co, spróbowali Państwo? Trochę pośmiać się, nawet jeśli humor nie dopisuje. Ja wierzę w to, że jak ta przepona zaczyna działać, to, to dzieje się dużo dobrego przy tym śmiechu dla naszego organizmu. Jak wiemy, nauka to potwierdza. Lektury jedynki. Przed nami trzeci fragment thrillera Anny Kańtoch Zima Pożegnanych w interpretacji. Anny Ryźlak. Przypomnijmy, sąsiad policjantki na emeryturze, Krystyny Lesińskiej, pokazał jej filmik, na którym nieznana kobieta szła drogą. Był przekonany, że grozi jej niebezpieczeństwo. Najder czekał przed drzwiami mieszkania Krystyny, skulony w cienkiej kurtce, z rękami w kieszeniach. Jednocześnie, mimo przepraszającej postawy, z całego jego ciała biło wyraźne podekscytowanie. Przyszedł kolejny film. Musi go pani obejrzeć. Dopiero po chwili, jakby przypomniał sobie o zasadach dobrego wychowania. Dodał, proszę, wysłałem już go na pani adres. Nic nie muszę, pomyślała, czując nadciągający przypływ irytacji. Zwyciężyła jednak zwykła ludzka ciekawość i Krystyna wpuściła chłopaka do mieszkania. Usiadła przy komputerze i zalogowała się na swoje konto pocztowe, gdy odpaliła filmik, na ekranie znów pojawiły się plecy długowłosej blondynki. W czarnym, eleganckim płaszczu, z równie elegancką torebką zwisającą z ramienia, wyglądała osobliwie, na tle pustej szosy i bezlistnych drzew, jak ktoś przeniesiony na prowincję prosto z gwarnego miasta. Zmierzała dokądś tym samym energicznym krokiem, który Krystyna dobrze pamiętała – to mógłby być nawet jeden film podzielony na dwie części, gdyby nie pogoda. Na drugim nagraniu niebo było wyraźnie bardziej zachmurzone, jakby zbierało się na zamieć. W tle, oprócz drzew, widać było słupy wysokiego napięcia. Drugi filmik został nagrany mniej więcej w tym samym miejscu, ale w inny dzień. I co pani na to? Oczy Najdera błyszczały niespokojnie. Miałem rację, prawda? Ta kobieta jest w niebezpieczeństwie. Kto się śledzi? Proszę chwilę zaczekać. Wyłączyła komputer, po czym poszła do kuchni, by zebrać myśli. Tam odruchowo rozpakowała ciasto i ukroiła kawałek, kierowana tyleż gościnnością, co jakimś osobliwym poczuciem winy, bo wciąż nie potrafiła wykrzesać dla tego chłopaka choćby odrobiny sympatii. Wątpiła, by studenci bawili się, przesyłając koledze dwa niemal identyczne filmiki – za dużo zachodów w stosunku do oczekiwanego efektu, uznała. Problem w tym, że nie potrafiła wymyślić żadnego innego powodu, dla którego ktoś miałby nagrać idącą pustą szosą kobietę, a potem wysłać wideo do przypadkowego człowieka. Nic w tej kobiecie nie wydaje się panu znajome? Upewniła się jeszcze, choć domyślała się odpowiedzi. Jej gość z pewnością pochwaliłby się znajomością z młodą, najprawdopodobniej atrakcyjną blondynką. Nie! Najder potrząsnął głową. Ciasto zdążył już zjeść, dziobiąc je widelcem z wyraźnym brakiem apetytu. Może po prostu nie przepadał za makowcem? Pani mi pomoże, prawda? Gdybym znał adres tej kobiety, mógłbym ją uratować. Cały szkopuł w tym, że nie mamy pojęcia, gdzie ten film został nakręcony. Anna Ryźlak przeczytała trzeci fragment książki Anny Kańtoch „Zima pożegnanych”. Powieść i audiobook ukazał się w wydawnictwie Margines, a ciąg dalszy jutro u nas w czterech porach roku. Jedynka. Polskie Radio. Nie ma mnie bez ciebie i ciebie też A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory Naszą miłość mogłem być dalej Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak Ja chcę być wyżej, trochę wyżej Nie znaczy więcej, a pewnie się czuję. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję.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 chcę być wyżej, lekko wyżej Chcę iść do góry, nie w żaden bok Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Aż miłość przyjdzie jak głodny kot Ja chcę być wyżej, trochę wyżej Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej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 de Pan Zbyszek na Facebooku umieścił komunikat z ostatniej chwili, jednak mamy awans. Tutaj wiele wykrzykników. UEFA uznała nasze odwołanie w sprawie błędu sędziego, i nie to Polska zamiast Szwecji pojedzie na mundial. Ech, panie Zbyszku, szkoda, że to żart. Prima aprilisowy, ale wiedzą państwo, kto za 4 lata będzie mistrzem świata, prawda? No, a jeszcze przed nami Mistrzostwa Europy, więc y, mamy nadzieję, że będzie, będzie dobrze. No, drodzy Państwo, rozwiązujemy naszą zagadkę. Mm, przypomnę, że dzisiaj taka zacna nagroda, naprawdę o wartości 1900 zł, specjalny multicooker, który powędruje i już wiemy zostanie wysłany do Słubic, bo stamtąd napisała do nas pani Magdalena, a napisała tak, dzisiaj kurta była... Wanda Rutkiewicz, pierwsza kobieta zdobywcza szczytu K2, a trzecia na świecie i pierwsza Polka, która weszła na szczyt Monteverestu. Właśnie powstaje film o niej, na który czekam, bo chętnie dowiem się więcej o tej wybitnej postaci. Pani Magdo, wszystko się zgadza. Rzeczywiście film dokumentalny, taki duży, obszerny powstał w 2024 roku, a w tej chwili, drodzy Państwo, to nie żart prima prylisowy. Powstaje film fabularny o naszej wybitnej himalaisce, która zresztą dużo życia spędziła we Wrocławiu. Pionierka polskiego kobiecego himalaizmu, tak trzeba powiedzieć, z zawodu elektronik. O, tak właśnie o niej było. No, drodzy Państwo, trzymamy kciuki za ten film. Jeszcze nie wiemy, kto zagra Wander Rutkiewicz, ale już czekamy. Sława Bieńczycka, dziękuję za dziś. Do usłyszenia w piątek, a jutro przywita Państwa o godzinie 9. Roman Jarek.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 Diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Valerian sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelaninski wspomaga odprężenie wyciąg wtryszek, nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla Filk, Grzegorz, Bletka i wielu innych. 9 kwietnia w kadowiskim Spotku. Bilety na e-bilet. Polecają Teuron TVN oraz Polskie Radio. Program pierwszy.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 Ewa Mierzajewska, dzień dobry. Dostaliśmy kilka minut temu informację od służb, że na czwórce między węzłami Rudno i Szanów można przejechać już bez utrudnień. Jest dni w kierunku Katowic na 375 km. Tam wcześniej zapalił się samochód ciężarowy. I tutaj rzeczywiście jest już tylko niewielkie spowolnienie, ale za to na tej samej wysokości mamy spory korek w przeciwną stronę. To już jest wynik robót drogowych i zwężenia. I sytuacja tutaj utrzymuje się od kilku miesięcy. I rzeczywiście widać tutaj długie spowolnienie. I podobnie jest jest także na jezdni w kierunku Katowic na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowica. Tutaj powód taki sam, czyli prowadzony remont. Na pomorzu na drodze krajowej numer 55 na trasie nowy dwór Gdański Malbork w pobliżu Tragamina. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 17 kilometrze. Dobre informacje z Aszustki, pomiędzy węzłami klucz i Szczecin Podjuchy po wywróceniu się na jezdni motocyklisty odblokowano jezdni w kierunku. Gdańska. Tam zamknięty był lewy pas. Dodatkowo ta dobra informacja jest taka, że tutaj także motocykliście nic poważnego się nie stało. To 11 km A6. Mamy także sporo korków i spowolnień, między innymi na drodze krajowej nr 94 nadal w Olkuszu, między Krakowem i Dąbrową Górniczą. 94 także spowalnia na trasie Wieliczka-Kraków. Ruch zwalnia także w obie strony. Na skrzyżowaniu A1 z S6 w Rusocinie, niedaleko Trójmiasta. Tutaj wynikiem też to jest też także wynik prowadzonych prac drogowych.